Dzień dobry, ja nazywam się Maciek Soboli, prowadzę bloga na rower.com, a to jest 34. odcinek podcastu Koło Roweru. A gdyby przetłumaczyć to z Gwary Śląskiej, to otrzymalibyśmy Rower Roweru. Mam rację? Masz rację, 100%. <laughs> Moim gościem jest Karol Werner, rowerzysta, autor bloga Kołem się toczy.pl, zwycięzca nagrody Blog Roku, autor książki, no i przede wszystkim podróżnik, który odwiedził na rowerze Kaukaz i Bliski Wschód, Bałkany, Alpy.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 to chyba będzie pora na pierwsze pytanie. W zasadzie jeszcze zanim zadam Ci pytanie. W sumie można chyba dzisiaj powiedzieć, że koło roweru kołem się toczy, nie? Słuchaj, z kołem się toczy jest taka sprawa, że jak wymyślałem nazwę bloga, to właściwie chodziło o śląskie koło. Czy A, rower. Czyli rower, tak? Okay. Tak, tak. Taki był zamysł, ale później, na szczęście, można to było jakoś wiesz, prze, przekręcić, przekabacić i zostało fajnie. Kołem się toczy, co właściwie teraz nie tylko tyczy się roweru, ale ogólnie podróży. Przygód. Ładnie, ładnie zrobione, aczkolwiek autostopujesz też z tym, że A. z racji, że ja też mam wiesz, koło roweru, czyli niby z jednej strony też chodzi o rower, ale z drugiej strony mogą być tematy poboczne, to zastanowimy się może dzisiaj też poruszymy trochę temat autostopu. W każdym bądź razie będziemy mieli dzisiaj dużo zabawy. Obiecałem nie przygotowywać trudnych pytań, skłamałem. Okej, okay, takie lubię. Jak podróżowanie zmieniło Cię jako człowieka? Co najbardziej Ci się rzuca w oczy? Wiesz co, najbardziej wydaje mi się, że jednak otwartość, są takie jak banałe, że podróże zmieniają, tak takie, mówi się, że podróż otwiera oczy, tak? Mówi się tak? Słyszałem kiedyś, tak mówiono. I naprawdę jednak, jednak jest to taki, taki trywializm, ale jednak ta otwartość na drugiego człowieka, na tą inność, na inne kultury, myślę, że to jest taki... Taka, taka silna strona, silna strona podróży. I miałeś tak, że nie wiem, ktoś ci zwrócił uwagę na przykład, że e, nie wiem, już na, nawet tuż po powrocie ktoś ci powiedział, że zmieniłeś się? W sensie, nie. nie. że przyjechałeś tam czarny od słońca. <śmiech> Spaliłeś się. Nie, wiesz co? Aż tak to nie, ale, ale zobaczyłem to w sobie jakby, wiesz? widziałem, widziałem jakby taki in, inny, inny pogląd na świat. Ciu, tak, wiesz, mniejszy pośpiech. Inaczej postrzegałem jakby jakby ludzi inaczej inaczej też podchodziłem do różnych różnych opinii ludzi o krajach tam powiedzmy Bliskiego Wschodu, czy, czy kulturze muzułmańskiej jednak, wiesz, zobaczyłem. Ale to mówisz o podróżnikach, bo gdzieś tam przeczytałem na twoim blogu właśnie, żeby nie brać tego wszystkiego, co piszą podróżnicy jako taki pewnik, tylko właśnie samemu, czy raczej tego, co przeczytasz gdzieś na forach, czy ci znają znajomi powiedzą? Wiesz co, nie, chodzi, chodzi o mi o to, że, że najlepiej doświadczyć wszystkiego na własnej skórze, a nie, a nie brać po prostu opinii innych zapewnić, bo ludzie są różni i każdy może sobie powiedzieć, co chce. Tak samo jak ja mogę napisać, co chcę i oczywiście staram się być tą obiektywny i no jednak warto wszystko sprawdzić, sprawdzić na, na własnej skórze, samemu dotknąć, posmakować, porozmawiać. Gdzieś słyszałem taką opinię właśnie, Ta, że dwie coś... osoby mogą pojechać w to samo miejsce i przywiozą nawet totalnie, skrajnie różne doświadczenia, wszystko w zależności od tego, w jakim są nastroju, humorze i jakie mają podejście, Dokładnie, nie? dużo zależy od poglądu, jeden po prostu jedzie, żeby, żeby zaliczać miejsca, żeby sobie od, odhaczać kolejne odwiedzone miasta, kraje, żeby zrobić ładne zdjęcia, inny się motywuje tym, żeby pokonać jakiś, zrobić jakiś wyczyn sportowy, inny po prostu jedzie, żeby wypocząć, a ktoś inny po prostu może sobie jechać gdzieś w świat, żeby, żeby poznawać ludzi, kultury, tak? Ja nie mówię, że ja się jakoś kategoryzuję w tej ostatniej, ale jest wszystkiego. Po trochu zależy, gdzie jadę, czym jadę i, i no, na jak jadę. długo. Bardzo mi się spodobał twój wpis o podziwianiu zakrętu. Sam złapałem się nieraz na tym, że podczas jazdy umysł wpada w jakieś dziwne, niezbadane dotąd stany. Wędruje po jakichś totalnie nieznanych strefach. Czasem są to jakieś głupie rozkminy. Czasem jakie smutne rzeczy i te ostatnie z reguły są stymulowane takimi złymi wydarzeniami, jakie nam się gdzieś po drodze przydarzają i założę się, że miewasz też takie stany, pomimo, że zawsze kiedy Cię widzę, to jesteś uśmiechnięty. Powiedz mi, jak sobie z nimi radzisz? W sensie z załamaniami podczas jazdy, dokładnie, Tak, tak. Mówiąc. Wiesz co, głównie mp3 i tylko mp3 i raczej ja nie jestem dość taki prosty w budowie i wystarczy mi muzyka w uszach i jeśli mam muzykę mogę jechać i cały dzień przez step może mi wiać w twarz i jak jeszcze coś zjem przy okazji poprawi mi się trochę humor wewnętrzny przynajmniej może się nie będę uśmiechał, ale, ale już nie, by, nie będzie tak blisko załamki. Czyli taka wojskowa metoda, że ym, ciepła strawa podnosi morale też, tak? tak? dokładnie, wiesz to coś, coś w tym deseń bo jednak wtedy o tym podziwianiu zakrętu no to faktycznie padła mi, padła mi, muzyka i słuchaj, jechaliśmy przez ten mongolski step już trzecią godzinę, czy tam drugą bez przerwy i, i naprawdę było to coś strasznego. Wiesz? I nie zgadnę, jeszcze pewnie była tarka niesamowita, co? Wiesz co, w Mongolii nie ma, nie ma jakoś dużo tej tarki, Są, jest po prostu step i on jest czasem, nawet często bardzo fajnie wygładzony. No, oczywiście zdarza się też asfalt, ale jak nie ma asfaltu, to jest zazwyczaj step, jest taki, że możesz jak masz bezwietrzny dzień śmigać, po dwadzieścia na godzinę po nim, także to jest fajna zaleta. No ale jak akurat dostajesz wiatr twarz z boku, to jest to dość, dość nużące przeżycie i naprawdę ratujesz się na wszelkie sposoby, żeby jakoś... Średnia spada do siedmiu, żeby nie? Jakoś, tak, do siedmiu, o ile nie stoisz w miejscu i nie pchasz, jak jest naprawdę potężny wiatr, bo o, moment, Jesus. momentami było tak, że jechaliśmy, nawet to było już na asfalcie na północy Mongolii i był taki potężny wiatr, że zmieniliśmy się z Martą na prowadzeniu, nawet żeśmy osłaniali się od wiatru z boku i... i powiem ci z górki, to, to jak było siedem na godzinę, to było coś, a jak się nie pchało, no to to było święto też czasami. Powiem ci, że nie wiem, trzy tygodnie temu byłem ze znajomymi i dziewczyną na Babiej Górze mhm. i tam doświadczyłem pierwszy raz w życiu właśnie takiego wiatru, o jakim mówisz. Opcja była taka, że jak stanąłeś w kurtce, oczywiście trzeba było być ubranym niesamowicie ciepło i wiatroodpornie i tak dalej, natomiast jak stanąłeś i rozwinąłeś ręce, mhm. to jeszcze 3 km na godzinę szybciej wiałby wiatr i naprawdę by cię potrafiło przenieść. Jak więc tak, tak, tak, do chaty byś Tak, Tak, dokładnie, dokładnie. <laughs> więc dość ciekawe doświadczenie, także... Mniej więcej wiem o czym mówisz, ale jeszcze całe szczęście na rowerze nie miałem przyjemności czegoś takiego przeżyć. No, wiesz co, to nie zdarza się zbyt często. No, jedynie Mongolia, pamiętam, w Pamirze też były takie wiatry, ale, ale raczej u nas to jest, wiesz, przecież teren jest taka, że raczej nie rozwijają się do takiej szybkości. Przynajmniej na Nizinie, nie wiem, w górach pewnie tak, halny, no ale to ciężko gdzieś tam na rowerze nie? śmigać. No, z moim kolanem to już w ogóle. Ja w ten sposób też masz problemy. Tak, tak, tak, ale to z własnej głupoty chyba. Ja nie jestem pewien, nie jestem w stanie tego udowodnić, ale, mhm. ale przyznaję się, bez bicia to ja. E, w każdym razie w ten sposób zwiedziłem właśnie Słowenię w, tym roku, w tamtym roku, dlatego, że musiałem ominąć Alpy. Przez kolano? No. Ojej, masz no, ale to ja też miałem, w Alpach, ja w Alpach właśnie sobie zerżnąłem kolana chyba podczas pierwszego wyjazdu, strasznie po, po, podszedłem do tego, podszedłem sportowo, wiesz, i jestem postanowiłem... Ciężkie z... przełożenie. Nie, ale wiesz, ja dużo ćwiczyłem przed Alpami, bo to, wiesz, mój pierwszy wyjazd i zaraz w takie góry, nie? I sobie pamiętam, trenowałem, wrzucałem sobie na magarniku, po tam 20 kilo obciążenia ze sztangi od taty i, i kursowałem po Rudzie Śląskiej, po Katwicach, tu po Śląsku, żeby tylko, żeby tylko jakoś wyćwiczyć tą kondycję i, i myślę właśnie, że też przez ciężkie przełożenie poniekąd i poniekąd przez, nie wiem, no pewnie brak doświadczenia też jakoś, coś takiego i, i tak sobie zrozumiałem, że teraz mnie okresowo boli, ale byłeś z tym u lekarza, coś ci się działo, czy? Nie, wiesz co, to jest taki ból, że przechodzi i jak sobie robię przerwę jakąś, to... to no, ja mniej więcej wiem, co to może być i też w sumie boję się trochę iść do lekarza. Chondromalacja, tak? Czy... Nie wiem, coś z bo pewnie, albo bo to dużo znajomych rowerzystów ma takie problemy i... i... Nie wiem, co do mnie mówisz, trudny wyraz to był, ale może coś takiego. Mnie, mnie pierwszy raz w 2011 roku lekarz zaskoczył czymś takim. Skończyło się ogólnie na tym, że popylałem z laską przez chwilę. No, ale to... Od tego czasu nauczyłem się ustawiać siedełko nie po to, żeby bardziej łydka pracowała, czy tam ten, tylko żeby było ergonomicznie. Bardziej na siedząco, nie? Tak, Jak tak. emeryci. No, ale to jest dobre. Ja też powiem Ci, tak, tak obliczam czasem do takich... Nie, poziomu. nie, nie, nie. Nie na wysokość, tylko... Do przodu? Ja... Tak, tak. Aha. Tak. To ja znowu nie mogę, bo ja znowu mam ramę za, mało, za małą i wiesz, ja mam, ja mam 1, 96 a ramę, mam 18. O, to I troszkę. To jest przez kognięt? <laughs> to jest rama za mała dla Marty mojej, która ma 1, 65, chyba 5, czy coś takiego, także... 19? osiemnastka, sorry osiemnastka eee, będzie, powinno być no, no, to, to, to, to, no ale widzisz 30 centymetrów wyższy, i, no ale taką mam jeździ mi się wygodnie, nie powiem ja mam mieć 78, powinienem mieć dziewiętnastkę mniej więcej, więc mm -hmm. ale na no twój ja 22 rozmiar 22, 23 coś takiego, no, no. Tak, że może kiedyś co kupisz, tak się przybieram trzeci rok. Ale, ale mówi się, że rower jest bardziej zwrotny, jak jeździsz na mniejszej ramy, pleni MTB. To jest coś, więc... nie, jest, no i jest fajnie się przenosi, wiesz, jak tam gdzie siedzimy na stopa, można wrzucić na ładnie. Mniejszy karton ogarniesz przy okazji, jak się <laughs> pakujesz do samolotu. Same plusy, nie? To prawda. A jaki jest największy strategiczny błąd, albo finansowy, albo bagażowy, albo językowy, jaki kiedykolwiek popełniłeś podczas podróżowania? Strategiczny błąd, czyli wynikający z nie... Źle zaplanowałeś, nie nauczyłeś, rozumiem. pomyliłeś słowo, nie wiem, słyszałem, że w języku francuskim żeńskie narządy płciowe brzmią bardzo podobnie jak ziemniaki. <śm> <śm> <śm> <śm> Nie sprawdziłem tego w tym momencie. To jest bardzo niesprawdzona informacja. Jak ktoś wie, to może mnie poprawić... że jakąś nowość językową. W komentarzu pod rower.comu kośnik 034. W każdym bądź razie właśnie no, zdarzają się nam jakieś takie fopa, przez które potem cierpimy katusze psychiczne i jest słabo, nie? Nie wiem, zabrakło ci jedzenia gdzieś na... A wiesz na co, ten nie, ten jedzenia to, za, to brakuje dość, dość, często. Są kryzysy, zwłaszcza jak siedzimy w taką Małgorię czy w Pamir, to takie kryzysy się zdarzają. No, no wiesz, ciężko nie mieć kryzys skoro masz jeden sklep na, na dwa dni czy na trzy. Ciężko też zrobić research przed, przed wyjazdem, bo wiesz, nawet jak ktoś tam był, to, to, nie, to też nie, nie chce się męczyć. Takie osoby o każdy sklep, o to po pierwsze, a po drugie też taka osoba nie pamięta, gdzie był sklep, nie? no i wiesz, albo można zapakować sobie, nie wiem, 5 kg makaronu i z tym jechać i ukaże się, że za dwa kilometry masz znowu sklep, potem za dziesięć znowu albo, albo można cierpieć. No i czasem się cierpi i trzeba czasem przycisnąć pasa, żeby żeby dojechać, no ale nie są to jakieś, jakieś ekstremalne przypadki, żeby tam, wiesz, że, żeby tam byśmy umierali gdzieś w rowie z chłodu, czy coś takiego, nie? Po Czyli prostu. co, za, zapuszczacie brzuchy przed wyjazdem, tak? <laughs> a to to się dzieje samocynnie, słuchaj, to nawet nie jest planowane, ale, ale faktycznie na, później na początku zapuszczalne, a później jednak zrzucamy i, i traci się jednak te kilogram. No, zresztą, wiesz, pewnie po sobie też, też o, tracisz O, ja w zimie zawsze chodzę i po no. prostu, a... <laughs> A potem wszystkie spodnie ze mnie lecą, jak na w Tak, Dokładnie to samo. Też w zimie nie, jeszcze już właściwie trzeci miesiąc nie byłem na rowerze i trzeba się przyznać, ale ale też w Tatrach byliśmy, słuchaj, na Sylwestra i kolano sobie zrażałem znowu przy, przy schodzeniu z czerwonych wierchów także przez trzy dni praktycznie nie chodziłem kulałem strasznie i, i teraz się boję wejść nowo na rower, ale myślę, że powoli, powoli Ej, to, to ja mam z górami dokładnie tak samo też mam wielki problem przy schodzeniu, na szczęście mm -hmm. na Babie i większość zjeżdżaliśmy na dupie wziąłem sobie po prostu ten pokrowiec wodoodporny z plecaka wsiadłem na niego i szorowałem no na no, Babie to można, ale sobie w Tatrach to, to no nie, nie, nie, nie. było kilku nami, którzy zjeżdżali i dość, dość, dość, no, dość się to skończyło go, gorzej, by nie, się to, gorzej by się to skończyło nic z tym kolanem a jakie są takie pomniejsze rzeczy, na które warto zwracać szczególną uwagę? Pomniejsze? Na wyjazdach rowerowych, tak? No, Ojej, co no. się nie? No wiesz, ja wiem. że. ja już wiesz. Co nie pytam dla siebie? Na co zwracać uwagę? No pewnie no, główny aspekt to te rozeznanie przed wyjazdem takich detali właśnie, jak, jak to, no wiesz, to proste rzeczy, trasa, tak, zaplanowanie, zaplanowanie sobie jakiś tam dziennych stawek, pieniędzy, jak cię stać, wiesz, czy się stołujesz po restauracjach, to prawdopodobnie nie śpisz po hotelach, to nie musisz się bawić w takie w takie racjonowanie powiedzmy gotówki, tudzież Nie znam nikogo tych... z Polski, kto jeździłby na rowerze i spał po hotelach, ale... Wiesz, co z. Przynajmniej gdzieś jak, dalej. Jak tak, tak, przemyśl. No nie, ale znaczy, zdarzyło nam się, nie widocznie, powiem, że nie wiesz. widocznie koleguje się samymi biednymi weźmi. <laughs> <ilośmi. laughs> Wiesz co, to prawda, no też, też ziedzimy jak już na to z namiotami, ale raz w tygodniu się zdarzy ten hostel, nie? Czy tam nawet dwa razy w tygodniu. No, ale to wiesz, mówimy tu o codziennym, nie? Tak, nie, to, to, to faktycznie, chociaż, chociaż mam znajomego, który, który ostatnio, ale to nie, nie był na rowerze, no, ale był gdzieś na półrocznej, półrocznej podróży w Poazji i praktycznie codziennie gdzieś hotel, albo przynajmniej, no couchsurfing tak dwa razy w tygodniu, a później hotele i... Ale hotel jest upierdliwy trochę. No nie, strasznie się... nawet nie trochę, słuchaj. Nie? Straszne. W sensie jeszcze musisz tu centrum wjechać, ogarnąć. Po, powiedzą ci potem jeszcze, że roweru nie możesz do pokoju wziąć. Tak, no, to jest, to jest różne. No, wiesz co, a propos... jak, jak, stajesz, jak stajesz w środku nocy i idziesz się wysikać, to nie widzisz gwiazd i to jest słabe. <laughs> no, to prawda. I zamiast wodospadu strzysz wodę z muszli klozetowej, nie? Też... Sąsiadów ze ściany, jak no, oglądają telewizor. <laughs> tak. No, a z takich, nie wiem, co tu radzić, no, proste rzeczy, wiesz... Panie, podróżniku, co, rower, po, panie rower, podróżniku, rower, podróżniku poradź coś, no. Rower, sakwy, mapa, troszkę pieniędzy i można jechać. No nie jest to... W co, w sensie czyli jest. nie GPS? Wiesz co, różnie, różnie korzystam. Z, zależy gdzie jadę, nie? Bo jak na przykład teraz jechaliśmy do Rosji, do Mongolii, to korzystałem na przykład z rosyjskich map sztabowych, nie wiem czy wiesz co to jest. Z takie, takie... To to no, chyba to, najdokładniejsze z... mapy <trym> jakie istnieją wojskowe i tak, tak dalej, nie? Tak, znaczy nie, ja nie wiem, jak, nie wiem jak, teraz, jak teraz się to rysuje w w tym momencie, po tam po 20 czy 30 latach od, od powstania tych map, ale, ale w krajach, które się nie rozwijają tak szybko jak europejskie, to naprawdę mapy robią robotę i Wszystkie te drogi, które wtedy zostały naniesione, dalej są tam wszystkie źródła wody, może nie wszystkie, ale sporo źródeł wody dalej można znaleźć na tych mapach. I, i co fajne, można te mapy też zostały przerobione na wersję, na wersję elektroniczną i wrzucone do aplikacji, nie? Soviet Military Maps się nazywa I, i płatna jest, znaczy są dwie wersje, darmowa płatna, darmowa tam jest chyba do wykorzystania offline tylko, a płatna chyba za dwie dyszki czy trzy, już masz, Wiesz, mapę online całej Azji, praktycznie wszystkie republik. A to wychodzi na to, że chyba sobie strzelają w stopę, bo ta offline chyba bardziej człowiekowi pasuje niż on wiesz. Dlaczego? No, ściągasz sobie i tyle, nie? Tak, tylko że nie, nie możesz a, nie chyba masz... nawigować na niej, wiesz? A, a, okay. ta, taka jest chyba różnica. Okay. One jakoś muszą nie, wiesz, nie, nie, jakiś no, punkty dodać, nie? To, to, okay. No, także okay. to, to, jest, to jest jednak. No, GPS też się zdarza. Różnie. Jeep jest zazwyczaj w miastach, wiesz, jak trzeba znaleźć jakiegoś gospodarza, w sensie jak się tam dogadaliśmy przez couchsurfing. Bo jednak ten GPS to też fajna sprawa, wklepujesz i, i jedziesz po kresce, a nie musisz szukać tej alei tam. To ja wszystkim polecam mapy maps.me tak. to jest aplikacja i na Androida, tak? Mm -hmm. I na iPhone'a jest za darmo, ściągacie mapę offline, ja się tym nawigowałem po Europie i jest totalnie przykozacka, tylko zalecam dokupienie sobie jakiejś karty pamięci do telefonu tak, bo ja te mapy strasznie. potrafią trochę zajmować. Polski ma mapa 600 MB, ściągałem ostatnio także no, niestety. Jest, jest sporo, nie? Jak to a, się... a bywa gorzej, bo czasem są niektóre państwa na regiony podzielone. i. i Aha, wiesz, jakieś kantony, tak? Tak, tak. a jak siedzicie w Maku czwartą godzinę, to zaczynają się na was krzywo patrzeć, a tam Wi-Fi niestety nie domaga z reguły, więc... No, to prawda. Kto, kto pisał posty na blogu w McDonaldzie, ten wie. Wiem, że dużo podróżujesz i, i dużo osób ci też tego cholernie zazdrości. I pomimo, że wielokrotnie pokazywałeś, że da się przejechać wszystko za grosze, wiem też, że jedni ludzie lubią bardzo drogie wyjazdy i sobie nie wyobrażają tego, że tak powiem inaczej. Chociaż nie wiem, czy oni czytają twojego bloga. Mhm. Um, a drudzy znowu wyjeżdżają tylko po to, żeby się pochwalić, że nie wydałem absolutnie nic, żyłem po prostu wiesz, yy, wszędzie u ludzi, tu się prosiłem, tamto się prosiłem. I nie wiem, ani jedno, ani drugie podejście w mojej opinii nie jest zbyt dobre. Powiedz mi, gdzie leży ta, ta granica i na co właściwie wydawać pieniądze w podróży, żeby zaczerpnąć świeżości tego miejsca i, i tak w pełni, w pełni poznać to miejsce? Ojej, no trudne pytanie, jest taki złoty środek, tak? Pytasz. Wiesz co, mówiąc o tych ludziach, którzy, którzy to podróżują i tak zwane buractwo troszkę, nie? I... Jak ci wszyscy w Anglii co kradną papier z, od pracodawcy z kibla i się tylko tam myją, nie? Tak, to jest straszne. Znaczy, z, z takich osób jest, jest, nie jest dużo, tylko on, niestety one się robią strasznie popularne. Wszystkie blogi, te topowe blogi, vlogi, to zazwyczaj vlogi właściwie są takie tam, wiesz, za pięć groszy dziennie, czy tam wiesz, bez, bez pieniędzy jadę w świat i naprawdę są popularne i może przez to też się taki jakiś kreuje wizerunek tych niskobudżetowych wyjazdów, że nie to wiem, jest takie no, Fajnie troszkę, z nie? jednej strony może pokazuje, że jesteś zaradny, ale Jesus, bez przesady. No czy, no, czy to jest zaradność? No, po prostu wiesz, fajny artykuł ostatnio czytałem na Posturyście, tylko nie wiem, czy taki portal. Mniejsza z tym, yy, to jest taki portal o, o portal strona, o takim świadomym podróżowaniu właśnie i jest naprawdę masa takich artykułów rzeczowych. A jak on się nazywał, ten artykuł? Będziesz kojarzył? Yy, wiesz co... Mm, nie pamiętam, on wyszedł niedawno, ale podejście ci linka i załączysz pewnie gdzieś tam. Na rower.com kośnik 034 znajdziecie link do artykułu. Tak, i, jest, i właśnie było, było takie, roz, takie pokazanie podróżników, jak ja to nazwałem, tych co, tak... Dusi groszy. Tu, o, ładne słowo, dusi groszy i, i właśnie, że wiesz, no, niby, niby jest to zaradność, może jak, w jakimś stopniu jednak z drugiej strony, no ktoś za to musi zapłacić, tak? jeśli oni nie płacą, to, to płaci ktoś inny, czy za posiłek, czy za nocleg, czy za podwózkę i wiesz, ciężko to, ciężko, no znaczy granica, ta granica wykorzystywania, wiesz, jakiegoś takiego zdrowego rozsądku jest... Między coś. dawaniem, a braniem. Tak, tak, no ja nie mówię, że ja nie korzystam z gościnności, ale wiesz, nie, nie jadę, nie jadę, nie jadę z zamysłem gdzieś tam do Kirgistanu, że wiesz, że wydam 5 zł dziennie i i będę żył, wiesz, na czyjś koszt, tak? Bo to nie, nie o to chodzi w tym. Ja zakładam, że dzienna stawka tam powiedzmy 30 czy tam 4 dychy i wiesz, jadąc z namiotem oczywiście z niższa, jadąc z noclegami gdzieś jest wyższa. No i zakładam, że, że raczej, raczej wydam na wszystko pieniądze, nie? Jak nie wydam jak mnie ktoś zaprosi, no to okej, okay, wiesz, pytam pięć razy, czy, czy to nie problem rzeczywiście i nie chcę się narzucać, no jak jak ktoś nalega już, już mi od 20 minut, no to wtedy się godzę, no i wiesz, myślę, że to jest fair, tak? No coś razem porozmawiamy, pewnie długo posiedzimy, może jakaś znajomość na, na Dla dłużej. niego to jest atrakcja ta, i, ta. i twoje towarzystwo, tak? Dokładnie, no i to jest, wiesz, a, a żeby po prostu się wbijać z myślą o tym, żeby pojeść i pospać ze free, no to to jest, to jest słabe, nie? Jak w ogóle cię nie... Znałem, poznałem takich ludzi już już... Nasi... I, I się jerali tym strasznie pewnie. Tak, wiesz co, jechaliśmy kiedyś przez... No, znaczy rok temu przez Pamir z Martą poznaliśmy takiego Brazylijczyka, który to jechał z Niemiec do Chin i wiesz, i miał ściśle wytyczony budżet, tak totalnie, totalnie, wiesz ciśle po 20 zł złotych po przeliczeniu na dzień, czy, czy może więcej, więc w, w każdym razie, nie, więcej, wie, większy był budżet niż nasz i wiesz, i, i jechaliśmy przez, przez ten Pamir i była taka wieś, której nazwy ci nie podam, bo jest naprawdę, było tam chyba z osiem domów, z czego pięć z czego domów było nie zamieszkały, A, bo, okay. bo pasterze byli w górach, bo było lato, wypasali, wypasali owce I, i jedni z gospodarzy po prostu nas, nas zgarnęli jakby do siebie, do tego domu i wiesz, chcieliśmy zostawić Wiesz, ugościli nas, dorzuciliśmy oczywiście trochę swojego jedzenia, zgotowaliśmy razem makaron, ich tam, nasze mięso był, w ogóle nieświadomie daliśmy konserwę z Polski, którą mieliśmy ostatnią z, z, z wieprzowiną, słuchaj, ja to muzumania, ale myślę, że niewiedza wiedza nie jest grzelem w tym momencie, także... To był także, kurczak, to no, był kurczak. Także smakowało w każdym bądź razie i wiesz, ugotowaliśmy razem ten obiad no i stwierdziliśmy, że kurczę, no jednak też coś dorzucili, też coś my daliśmy, oni też coś dali, wiesz, fajnie było im zostawić chociaż jakieś drobne czy parę, parę tych euro czy tam, czy tam ich niższe waluty i, no wiesz, podrzuci tam gdzieś, wiesz, nie chcę nigdy dawać pieniędzy do ręki, bo to jest słabe, nie? W sensie, w sensie to jest takie... Taka... Brak szacunku trochę Może, i Może, tak wiesz, wiadomo, jak, no, jak chce ktoś dać pieniądze, mówi, że nie, no i to jest, potem jest, wiesz, takie wpychanie na siłę, to ja tak, wiesz, z założenia, że podłożyć gdzieś tam pod, pod słoik, czy coś w, na kredensie i, i po prostu Z karteczką czy coś. Tak, tak, ta, dokładnie. I, i, i wiesz, i, no i zaproponowaliśmy Bryzyjczykowi, żeby tam dorzucił, bo tam te Parę euro, no kurczę, no wiesz, dla nich to kupa pieniędzy. Jak się złoży, dla nas to jest przecież nic, no ale oczywiście nie, bo on ma ścisły budżet, no i, i takie słabe to było troszkę, nie? No. Bardzo słabe. No, ale no niektórych, no. niektórych, niektórym nie wytłumaczę. To właśnie zwracamy do, do tego, co kto wnosi z podróży, nie? Jeden po prostu jedzie sobie zobaczyć góry, jakoś tak jest, wiesz, taki obojętny na, na ludzi, a. No ogólnie, ogólnie słabe to było. Okej, okay, a bilety, um, wejścia do muzeów, czy um, stawianie na lokalne jedzenie, bo jednak no, nie, nie jesteśmy rockefellerami i raczej je się z puszki i Wiesz, <laughs> makaron. Co ja? A z drugiej strony strasznie chcesz zakosztować lokalnej kuchni też, prawda? Wiesz co, ja już jestem na takim etapie, że pierwsze wyjazdy już mi, mi, już mi to minęło, tylko i wyłącznie makaron i naprawdę żałuję, że, że przez, przez te pierwsze wjazdy jednak nie odłożę trochę więcej pieniędzy i na przykład nie A jednak, mnie. widzisz. Tak, no wiesz, człowiek, człowiek mądrzeje już z czasem i teraz już od, od, od dwóch, trzech lat już mam tak, że jednak wolę odłożyć więcej i, i pokosztować, i po, pooglądać więcej i myślę, że nie tutaj są... Nie, a, nawet nie, nie chodzi, a nawet zobaczyć nie? mniej pewnie, nie? Być może tak, zwolnić troszkę, nie? Zwolniasz, niekoniecznie oglądasz mniej i... No ale tak jak... Tak jak... Mówię, no jednak trochę priorytety się zmieniają i, i myślę, że to jest jednak lepiej, jak się gdzieś jedzie i, i coś nie tylko zobaczy, ale skosztuje i zobaczy jakieś muze... Chociaż z muzeum. Chociaż z muzeum to jest jeszcze taka sprawa że łatwiej jest być, w sensie łatwiej oglądać muzea, będąc blogerem, co nie? Wiesz, no, robisz im reklamę, jakby nie było i, i często można się dogadać z jakimiś, z jakimiś e, organizacjami turystycznymi w danych krajach, że dostajesz po prostu wejściówki do wszystkich muzeów, jakich chcesz, tak? Czy do, po prostu wypiszesz, które cię interesują i no wiesz, to jest taki zdrowy układ, każdy na tym korzysta, ja wiesz, jadę ja jadę tam, oglądam muzeum, oni, oni mają reklamę muzeum, a czytelnik na blogu później ma informację o muzeum. Czy warto, czy nie warto zobaczyć, wiesz? To wszystko. świetny pomysł. zazdroszę ci. Ja mam straszny problem z pisaniem w ogóle czegokolwiek w moich podróżach i tym sposobem nie ogarnąłem drugiego postu z wakacji 2014. Jeszcze <śmiech> ja nie mówię, że ja piszę o tych, że ja to często stosuję właściwie to dwukrotnie, tylko tylko daję to jako przy, przykład. No, fajny, fajny, pomysł, fajny, fajny pomysł. Fajnego wykorzystania takiego, wiesz zdrowego i ciekawego bloga, jako takiego, wiesz, medium, dzięki któremu można też, też jakoś skorzystać, zaoszczędzić i, i coś, jakiś deal zrobić fajny. Pisałeś w jednym z postów o chęci zobaczenia wszystkiego i przed chwilą zresztą też o tym rozmawialiśmy i jak ci wcześniej wyznałem, sam wpadłem na, w taką pułapkę. Owszem, zobaczyłem dużo miejsc, ale czasu starczało góra na dwa zdjęcia. Taka, taka była prawda, niestety. Byłem w Budapeszcie, zdążyłem tam wpaść, Aha. usiąść na ławce, zrobić zdjęcie parlamentu. Potem wpadłem um, do jakiegoś parku, jakiegoś zamku i na tym się skończyło. I stąd bierze się, ale nie znałem w ogóle, wiesz, historii, kontekstu. No to po prostu, wiesz, taki Japończyk padł za waradem tak, zrobił parę zdjęć i pojechał. No, ale... no, a potem trzeba było jeszcze wyjechać. I stąd bierze się właśnie moje kolejne pytanie. Ile wysiłku warto włożyć w przygotowanie się merytorycznie, by przebywać w takim miejscu? I, I na co najlepiej spożytkować ten czas, kiedy, powiedzmy, masz jakiś ograniczony limit czasu na przygotowanie się? Mhm. To czego najlepiej szukać? Hmm. Wiesz co, no, to zależy, co cię interesuje, tak? Powiedzmy, jednego interesują temu za drugiego przyroda, no i, i ciężko tutaj dać jakieś jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Wiesz, jak ja, ja gdzieś jadę, to, to staram się jakoś to wyważyć i, i jednak przeznaczyć sporo, sporo czasu na oglądanie natury, widoków, fotografię, wiesz, krajobrazowa i też mi strasznie dużo czasu na to schodzi, także... Ale to tak w formie przyjemności pewnie... Ym w wolnym czasie sobie tak jakby oglądasz i się jarasz przy okazji. Foto, ale jak... co, zdjęcia? No, też, no i rzeczy. Teraz to zdjęcia to już tak głównie, wiesz, pod, też pod kątem bloga, no nie masz co oszukiwać, nie? Widziałem ankietę, że ludzie najbardziej u ciebie cenią sobie zdjęcia właśnie. Tak? Nie, nie Aha, dziwię się. Aha, tam, tam przed dwóch lat, tak? Tak, tak, tak. Nie dziwię się, bo foty masz kozackie. Gratuluję. Ojej, no dzięki. No wiesz, schodzi mi strasznie i coraz więcej mi czasu schodzi. Teraz byliśmy na Malcie ostatnio i, i powiem ci, że podziwiam Martę że się nie irytuję czasem, bo jak mogę robić timelapse przez godzinę gdzieś nad klifem, tak że praktycznie zwiewać się z przepaści, no to to szacun dla niej. To, że dla mnie to jest przyjemność, a dla tej osoby, która czeka na ciebie, to jest naprawdę wyzwanie duże. Nie? I jeszcze robisz przerwy co 5 minut w jeździe, nie? <grym> a, to, a to akurat w momencie nie byliśmy na rowerze. Bo, no, wiesz, bo trzeba też zaznaczyć, że ja nie jeżdżę tylko i wyłącznie na rowerze, nie? I, no tak, ale jak tak. już jeździsz, to dalej jest co 5 minut. O kurde, tak, to jest fajne no, miejsce. I to jest, to jest właśnie to, że no, potem przywozisz, Teraz się złapałem, że z Maltym przywiosłem 1300 zdjęć, co jest rekordem jakimś kosmicznym z moim wykonaniem, bo to jest nice. tygodniowy wyjazd, ale wiesz później później jednak. Przeliczyłem, że z tego było 500 zdjęć na timelapse, z czego jeszcze robię takie panoramy 360, to też 300 zdjęć mm -hmm. poszło i, i no i w sumie do obróbki zostaje, nie wiem, ja tam parę stówek, czyli już nie ma tak źle, Okej, okej, okay, okay, ale faktycznie. No a to, to co mówić z wyważeniem tego, wiesz, no jak dać przykład Budapesztu, no ciężko tutaj... Coś zobaczyć? Ile miałeś czasu? Dwie godziny, tak? Trzy? Nie, nie, nie. No dobra. Wjechałem tam o dziewiątej rano, bo spałem w jakichś krzakach pod Budapesztem. No to super. Ja też spałem w krzakach pod Budapesztem. Nie, w samym centrum. Sorry. W samym centrum. To, to ja pochodzę z Tarnowa i spałem w miejscowości Tarnok. Mm -hmm. tak To do dzisiaj kojarzę, bo mi się z Tarnowem kojarzyło. Mm. W każdym bądź razie, no nie wiem, byłem tam gdzieś do i potem pojechałem do Burger Kinga ładować wszystko, co miałem po drodze, a potem poleciałem jeszcze o dwudziestej na zakupy do jakiegoś marketu i wyjeżdżałem stamtąd. No pytanie, czy jest sens w ogóle cokolwiek oglądać, czy to coś zobaczysz, czy zrobisz byle jak, nie? nie dzisiaj nie wiem, widzę, się, że, że tydzień bym musiał tam siedzieć, żeby no, to to zobaczyć. No zależy, no, kto co kto, kto też lubi, ile w mieście siedzieć, nie? My to znowu wolimy jak... No i, i. Też lubię, ale... Budapeszt skradł moje bo, serce. Okej, okay, no jest, jest ładny, wiesz, też, też akurat mam ten sam problem z Budapesztem, bo przesiadałem się wracając z Bałkanów i, i, i spałem na szelu w całym centrum, to właśnie z tych wyjazdów, w których miałem ściśle, ściśle niski budżet, mm -hmm. drugi wyjazd, wiesz, studencki i no wiesz, no niestety na hostel nie było mnie stać w, tam w Budapeszcie, to więc rozbiłem się, podbiłem pod, pod, yy, pod stację bezynową i pytam pana, czy wie, no wie pan, mam taki namiot, tutaj chciałem rozbić i w ogóle ładnie by było przespać się mam 6 rano pociąg i bez sensu z dworca mnie wyrzucili, bo jest zamykany oczywiście. I, a pan tak serio ci <śmiech> ścisłe centrum zaraz obok głównego dworca, nie? No ale, ale w końcu się zgodził, przekimałem się sam. W sumie tak nie spałem, bo całą noc się bałem o rower, nie przywiązałem go na wszelkie sposoby do namiotu, ale no, ale no jakoś tam przetrwałem. No i, no i co, co miałem zobaczyć w tym czasie w Budapeszcie, nie? Wiesz, przyje przyjechałem o, o 22.00, już było ciemno. jechałeś chociaż z tego ładnego dworca? Ojej, no nie pamiętam nazwy dworca. Ja pamiętam, ale nie jestem w stanie tego wymówić. <grym> wiesz, jest tak, w każdym razie taki duży, ładny, taki łukowy, łukowa konstrukcja, pewnie, pewnie ten, bo to międzynarodowy tworzyc. Także, no, no i co, co, co zobaczysz? No nic zobaczysz, a rano masz znowu, w... trudno, wiesz, trzeba wrócić i na dłużej parę dni i pozwiecać, poglądać, porobić zdjęcia, no. Życie, nie? Jakoś tak jest. Zwiedziłeś tyle krajów i mam do ciebie w związku z tym pytanie kulturowe. Czy poza tymi drobnymi zwyczajami, jakimiś przesądami różnimy się od siebie naprawdę tak mocno? Hmm, wiesz, zależy, zależy z jakim, z jak, jakiego kraju jedziesz, tak? Jak do Czech to tak nie, nie za bardzo. Wiesz, że ja też nie, nie, nie zobaczyłem całego świata, no ciężko mi się określać tutaj, nie? Czy, czy Afryka, w Afryce nie byłem w ogóle, a pewnie się różnimy strasznie kulturowo i, i, i z Azją. Myślę, że jest mniej, mniejsza różnica, przynajmniej w krajach, w których ja byłem. Ale ja jednak zawsze, ja zawsze się, zawsze coś tam, no, no Iran to jest, wiesz, to jest taki totalnie zamknięty kraj na, zamknięty, zamknięty, nie, raczej nie mają zbyt wielu kontaktu z Zachodem i, i władze też o to dbają. Więc myślę, tam czasem może dojść do różnych takich kulturowych kulturowych zaskoczeń, czy jak na przykład Tarów, czyli jest taka, nie wiem, czy kojarzysz e, formuła grzecznościowa w Iranie, która właśnie e, która nakazuje jakby okazywać e, okazywać swojemu gościowi czy rozmówcy, wiesz, wdzięczność w sensie e, E, jakby to powiedzieć, <taki>, taki zbiór, zbiór zachowań interpersonalnych, które, wiesz, które jakby tak kategoryzują zachowania międzyludzkie w Iranie i, i coś takiego... No, najpierw wiesz, na przykładach będzie to pokazać, bo ludzie, ludzie są strasznie, strasznie gościnni w Iranie i, i to Iran z tego słynie, że tak powiem i, i często też właśnie ludzie, którzy jadą tam nie, nie, niezbyt świadomie też nie znają sobie sprawy, że to jest właśnie ten tarów, czyli ta formuła, że ludzie, wiesz, kiedy ktoś cię zaprasza do domu na tydzień, niekoniecznie ma to na myśli, tak? On po prostu jest dla ciebie miły, grzeczny i, i, i chce, żeby, chce ci pomóc, ale wiesz, namawia cię do tego, no, ale wiesz, jak zostaniesz tydzień, to będzie trochę słabe, nie? I on nam tak naprawdę Wiesz, wiesz, chcę być I wiesz cię, ciężko jest też wyczuć, kiedy ten ktoś jest naprawdę dla ciebie miły i pomocny, a kiedy, kiedy gra, gra w grę, że tak powiem. Słyszałem podobne rzeczy o Japonii właśnie, że oni są bardzo ciekawi względem turystów. I też będą dla nich mili, sympatyczni i w ogóle, wiesz, mm. tak dalej. Natomiast jeżeli jesteś biały, jesteś w Japonii i się zapytają, co robisz, a ty mówisz, żyję tu i pracuję, to nagle przestają wykazywać tobą jakiekolwiek zainteresowanie, Ja znasz, nie trzeba mu pomagać ani no, nic, nie? Dokładnie, No, dokładnie, dokładnie, tracisz atrakcyjność w ich oczach. Natomiast jeżeli chcecie się dowiedzieć trochę fajnych rzeczy o Iranie, to zapraszam was do 23 odcinka podcastu co Roweru, gdzie rozmawiałem z Jakubem Rytkodym o Autostopie. Mm -hmm. A jak oceniasz życzliwość i ufność mieszkańców krajów wschodnich względem Polski albo Europy Zachodniej? Czy mówi się, że im biedniej, tym ludzie życzliwsi i bardziej otwarci? Zauważyłeś coś takiego, czy to jest bujda na rysorach? Nie, tak, tak jest, wiesz? To oczywiste, to jest, no. swoje wystarczy, nie trzeba jechać do, do krajów gdzieś, gdzieś tam położonych, daleko na wschodzie, wystarczy gdzieś wyjechać u nas w Polsce, poza miasta i jednak się czuje mniejszy dystans ludzi do ciebie i jednak no można, można, można to poczuć, że ludzie jakby chętniej do ciebie podchodzą, chętnie rozmawiają, wiesz, wypytują, chcą pomóc, zapytać, czy coś ci, czy coś ci nie, nie dolega, czy, czy jakoś nie mogą się przydać, wiesz, no wydaje mi się, że, że to jest taka, taka prawda, że tak... <śmiech> Tak jakoś działa, nie? Tak, no, wiesz co, na, na wschodzie zależy też od kraju, czasem są kraje, które, które jakieś były republiki, y, były republiki Związku Radzieckiego, na przykład, które, wiesz, przez wiele lat były zamknięte na świat, czy tudzież, wiesz, niezmiernie tu dużo ludzi odwiedza, wiesz, nauczeni też przez system, przez system sowiecki, że, że czasem, jeżeli lepiej unikać tego, tej osoby z zagranicy, tym bardziej z Zachodu, żeby mieć problem No wiesz, to już, to już minęły te czasy, ale wiesz, starsze pokolenia czasem... Zostaje, jak, tak. zostaje im taki ślad, ślad w psychice, że jednak może, może nie, nie warto. Czy, wiesz, no mają blokadę. Nie zdarza się to często, już teraz coraz rzadziej, ale jednak, jednak jest to jeszcze gdzieś tam obecne w głowach, nie? Gdy powiedziałeś, że umawialiśmy się na podcast... Um, mówiłeś, żebym, broń Boże, nie pytał cię o rowery, bo się nie znasz za bardzo na mechanice. E, więc jakby wykminiłem z tego zwrotu, zapytasz, że po prostu lubisz podróżować. Tak. Więc, więc dlaczego akurat rowerem? Wiesz, a dlaczego nie? Rower jest, wydaje mi się, chyba najlepszą najlepszą formą, takim najlepszym środkiem transportu do podróży, bo wiesz, możesz, jesteś totalnie niezależny, jesteś wolniejszy niż samochodem czy motorem, ale no, na motorze też jesteś niezależny, okej, okay. dobra, jest to też powiedzmy jakaś konkurencyjna, jeśli chodzi o tą niezależność forma transportu, ale... No jest po pierwsze też, że motor jest droższy, jest, wiesz, w moim odczuciu budzi też jakiś taki dystans pomiędzy, pomiędzy ludźmi, których odwiedzasz, czy tam gdzieś, wiesz, że w sensie na jakąś wieś, wiesz. O wysiłek, jaki wkładasz w dojechanie do nich? To zdecydowanie też, ten, ten rower jednak, wiesz, budzi takie wow, takie, taki podziw poniekąd, czy chociażby ciekawość, że jak ty to tutaj w tym Pamirze, na tym rowerze, nie? No w znaczy, wiesz, no, przyje nie przyjechaliśmy z Polski, do dopaminałem z Kirgistanu, to wiesz, są też informacja, że przyjechaliśmy z Kirgistanu, no to też jest takie okurcze jak, no przez te góry, nie? I wiesz, jest od razu rozmowa, no, jak przyjedzie ktoś na mot tym motorze samochodem, to jednak jest takie... No, no, no o czym rozmawiać? No na motorze, no fajnie, nie? No wiesz, no, drogę, kto, kto nie drogę... przyjedzie na motorze, no też tak. przyjadę. Nie? Znaczy, na rowerze też jestem zdania, że może przyjechać każdy tam w miarę wysportowany tam te, te 100 kilometrów dziennie da radę przyjechać każdy, no, po jakimś treningu, powiedzmy, no, nie wiadomo, nie siadając pierwszy raz w życiu na rower, ale, ale nie jest to jakieś straszne nie, wyzwanie. Się, nie? da się, przyjechać od razu 100, tylko potem Aha, się no. choruje. Nie? <laughs> no, ale bo za dwa tygodnie przejdziesz kolejne 100, nie? I już tylko chorujesz tydzień, no i wiesz, po miesiącu możesz przejechać już co drugi dzień stówkę. No. I to, to jednak no, trzeba się wdrożyć i, i, No, jakie było pytanie? Nie wiem, nie pamiętam, coś o mechanice Aha, no właśnie, o mechanice No na mechanice to się nie znam No, e, Jaka jest największa przygoda e, Jaka przychodzi ci na myśli Jako pierwsza? Przygoda z podróży? Tak Trzy, dwa, jeden, czas minął, dziękuję Ej, ale nie zatkałeś teraz No starałem się wymyślić jakąś fajną, a nie pierwszą a Nie, to pierwsza to mi przyszła w Alpy, no to w Alpy, wiesz, i, i wyjazd w Alpy, kiedy to po trzech dniach podróży... Na czyli, nas... czyli w ogóle pierwsza, pierwsza, pierwszy Ta, wyjazd... Tak, pierwszy rowerowy, znaczy w ogóle pierwszy wyjazd samodzielny za granicę i znalazłem, znalazłem w końcu po dwóch latach kogoś chętnego ze mną pojechać i, i na drugim czy trzecim roku studiów. No i pojechaliśmy w te Alpy i po trzech dniach się okazało, że znajomy nie, po pierwsze nie ma kondycji, by się przeliczył, wiesz, ja, ja znowu wiesz, jak ci mówiłem, dość, dość mocno trenowałem, Naparza, naparzałeś, No to no, się nie spodziewałem, że aż tak mocno, żeby tak odstawał gościu, ale wiesz, później z, to było pierwszego dnia, kiedy już odstawał w Czechach, wiesz, ja nie dałem dużego tempa i to było ciekawe, Robiliśmy, zrobiliśmy 120 kilometrów pierwszego dnia, nie? znam takich, co zrobiłem 200 i więcej, i mogą jechać z akwami, No i słuchaj, zjechaliśmy Pierwszy dzień mówi, że okej, okay, coś nie tak. Drugi dzień zaczął go boleć kolana, trzeci dzień byliśmy pod Wiedniem i stwierdził, że musi wracać. I wtedy to był taki, dla mnie taki cios, wiesz? I kurczę, wiesz, pierwszy nigdy nie byłem za granicą i, I jeszcze się sytnęło. Teraz oficzną. co mam wracać? Co mam wracać, czy jechać dalej? Nie? I taka rozkmina, jakimś tam skrzyżowaniu pod Wiedniem. I, i no i jednak to, to mi do głowy, mi pierwsze przychodzi taka historia no bałem się, no kurczę, co to dużo mówić, nie? No, ktoś, kto nigdy z zagranicy nie był samemu i raz z rodzicami był na Węgrzech i w Niemczech u cioci, no to to tak trochę słabo, nie? Jeszcze z angielskim wtedy było dość, czy znaczy, było komunikatywnie w miarę, ale, ale wiesz, nie, nie było tej praktyki i się człowiek też bał odezwać, że wiesz, na jakiegoś głupka wyjdzie, że nie potrafi tam skrecić pięciu zdań poprawnie, nie? Wiadomka. No, a po niemiecku no, to tak średnio, nie? No, ja się tam coś uczyłem po, po niemiecku, ale... No i jak się zakończyła przygoda? Powiedz w takim razie, jak z tego wybrnąłeś? No, no jak no założyłem tą mp 3 i, i o tak się zaczęło. A to, kujki dupę, stary, ja tu w lesie wilki jakieś. No, nie, pojechałem, no, tak, i, w, i, od, i od tego momentu już chyba zaczęła się jazda na z z mp 3 bo już zaczynałem przez dwa tygodnie, w najbliższe chyba z 20 baterii, i przez, miałem tylko jeden giga, giga muzyki, ty, i słuchaj, przesłałem wszystkie albumy. To ty przez ostatnie 5 lat z tą samą MP3-ką zasłałeś? Kupiłem sobie już większą pojemność teraz. O. No, wtedy nie wiedziałem, że to się tak przyda, no i tam miałem może z pięciu, czy dziesięć albumów, jakieś tam Led Zeppelin czy coś Queen, swoje znasz wszystkie utwory na pamięć w tym momencie, o, szlifowałem ostro, nie? Ja mam bardzo ciekawe skojarzenie z właśnie MP3, ponieważ wyjeżdżając w 2014 roku na wakacje miałem takiego iPoda, ile ma 2 giga, 4 giga pamięci, w każdym razie taki bardzo, mhm. bardzo malutki z klipsem i e, w dzień wyjazdu o 5 rano podpiąłem go do komputera w, wybrałem muzykę i podcasty które chcę posłuchać i ustawiłem opcję żeby zmniejszył rozmiar pliku i okazało się że jak zmniejsza rozmiar każdego pliku i go kompresuje po to żeby więcej muzyk wlazło na iPoda mhm. to zajmuje to cztery razy więcej czasu niż normalnie coś I, sko za coś. i skończyłem na tym że zgrało mi 4 mp3 których dało się słuchać i jeden nie w całości w dodatku Jeden cały podcast o perowskich tak? naukę XXI wieku Boresa Kozielskiego, więc wytłukłem ten podcast dobrze 10 razy. Także, no, ale przynajmniej miałeś wiedzę, Także mnie. stary wiesz, jakbyś mnie chciał zapytać o nowoczesne technologie fotogalwaniczne, to dawaj. To myślę, że pora kończyć. Bardzo przyjemnie nam się gawędziło. Ale nawet rzeczy przyjemne muszą się kiedyś skończyć. Gościem 34. odcinka podcastu Koło Roweru był Karol Werner. Jeszcze raz. Karol Werner z bloga kołemsietoczy.pl. Dzięki bardzo za podcast i w końcu się udało dogadać, bo jednak trochę, trochę zeszło, nie? Jestem cierpliwy. Jak coś się ma zdarzyć, to kiedyś się zdarzy. No, dzięki bardzo. Jeśli lubisz słuchać tego podcastu, to napisz mi koniecznie coś miłego w komentarzu pod adresem narwer.comu 034 lub zostaw pytanie do. Karola. Znajdziesz tam również notatki do dzisiejszego odcinka podcastu. Zaraz będę męczył Karola, żeby mu zrobić zdjęcie. A poza tym bardzo Ci dziękuję serdecznie za uwagę. Słyszymy się już za tydzień w odcinku poświęconym. No, no właśnie. Ten podcast nagrywam w połowie marca i jeszcze nie ustaliłem tematu kolejnego odcinka podcastu, ale nie wiem. Niech będzie. Zakładam się, że Cię nie zawiodę. Trzymaj się. Cześć.